Cześć, dzisiaj jest 30 czerwca, godzina 17.07, za chwilę będę przelewał te owocowe dwa wiaderka do butelek, wszystko już mam pomyte, przyszykowane, zdezynfekowane, przygotowane butelki, także, także tego. Możecie pooglądać, jak to robię. Chociaż nie jestem pewien, jak dużo pokażę, bo... Dłużyzny. OK. To jest ta partia malinowa. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak widać, maliny traciły kolor kompletnie. No ale... Piwo powinno być za to czerwone, zaraz się przekonam. Trudno powiedzieć jak pachnie, trudno powiedzieć dokładnie jak pachnie, ponieważ uderza mocny dwutlenek węgla, zakręcił mnie w nosie, więc na razie nie jestem w stanie powiedzieć, ale coś tam maliny czuję, więc powinno być dobrze. Maliny niedobre, a piwo, piwo jest zdecydowanie czerwone. Troszkę wleciało mi tych farfocli malinowych. Mam nadzieję, że do butelek się to nie dostanie. i do po syrop. 58 gram cukru, rozpuszczone w 250 ml wody. Dostały się tutaj farfocle, muszę to przeczyścić. Dobra, nie wiem co było widać, bo, yy, bo teraz się zorientowałem, że kamera jest chyba źle ustawiona. Yy, zobaczymy jeszcze, co w montażu pokażę po montażu, ale yy, tak, jeśli było widać, to jeśli nie było widać, to i tak o tym opowiem, a jeśli było widać, to. Dobra, jak y, było widać lub nie było widać, malina przysporzyła nieco kłopotów. Po prostu nie spodziewałem się tego, bo kiedyś już robiłem piwo z wiśniami, i ono nie było takie kłopotliwe, wiśnie zostały takie w całości, natomiast malina się rozpadła i sporo farfocli wpadło do, do mojego fermentora, z którego butelkuję, no i potem te farfocle wpadały do rurki blokowały ją, albo no, w każdym razie Malina była nieco kłopotliwa, natomiast no, piwo jest bardzo ładne, bardzo wygląda, y, przede wszystkim w tej chwili po wyglądzie. Mogę je ocenić, że wygląda świetnie, bo jest y, czerwone. Y, spróbuję. Troszeczkę zostało na dnie, przeleję sobie. To nie jest y, taka super, super y, próbka, ponieważ y, raz, że ona jest jeszcze nie dobrze, a przede wszystkim to, co, bo jeszcze nie na gazowanie, no to tam mniejsza oto. Natomiast ona jest dosłodzona i jeszcze nie przerobiony jest ten cukier na CO2. To wygląda, jak widać. To to są te farfocle z maliny. No pachnie malinami, pachnie. Może nie jest to taki bardzo uderzający zapach, super, ale pachnie. No, yy, wyczuwam ten cukier jeszcze. Jest yy, słodkie po prostu. Yy. Jak ten cukier zostanie przerobiony, no to super będzie orzeźwiające. Będzie takie kwaskowate, yy, cierpko owocowe. No, będzie, będzie dobre. Dobra, ja teraz się troszkę uporam yy, z tym pierwszym bałaganem. I za chwilę przelewam drugą część tego piwa. A ta druga część jest z innymi owocami. Już nie pamiętam, czy to są wiśnie, czy truskawki. Chyba truskawki. Chyba tak. Dobrze, to także, także za chwilkę wracam. Zmienimy nieco perspektywę. Będzie lepiej widać, co my mamy tutaj. Już zobaczymy, właśnie, bo sam nie wiem, sam się ciekaw. Nie pamiętam, czy to były wiśnie, czy truskawki. Tada. I wiśnie. Wiśnie, natomiast troszkę się martwiec. Poczułem octowy zapach. Znaczy nie octowy, tylko ten acetonowy taki, taki lakier do paznokci. Ale a może to wiśnie. No, na pewno to przeleję do butelek. Przepraszam za te wstrząsy, gdzie jest moja rurka, gdzie jest moja rurka, może ją wyniosła. Mam rurkę, mam mieszadełko, syrop od razu wleję. Tu jest 68 gram cukru. To zamknąłem. usta, Zamknąłem. No dobra. Z wiśniami powinno być łatwiej, bo wiśnie są w całości. A? Moment. Przecież ja muszę to przelewać z niższej wysokości. Żeby się piwo nie wzburzyło za bardzo, nie natleniło. Dobra. No to jest jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej czerwone. Takie buraczane. Zaraz pokażę. Dobra. Wyssane do dna. Niedobre. Niedobre i obawiam się, że skwaśniała. Z drugiej strony wiśnie są kwaśne, więc, więc zaryzykujemy. Taki jest kolor, także kolor jest piękny, taki buraczany wręcz. No tylko się obawiam, że piwo nie będzie dobre. No ale cóż. Mm, I takie ja przeleję do, do butelek, bo często, często. Czasami bywa tak, że nawet te piwa takie, może far... Teraz yy, powiem coś, co niektórych może, może niektórym zmrozić krew w żyłach. Ale przecież robi się piwa kwaśne, które, yy, które po prostu no, specjalnie są zakwaszane bakteriami. Yy, więc nawet często często. Czasami się zdarza, że to zepsute piwo to ono, yy, ono oczywiście jest inne niż sobie człowiek założy, ale ale jest dobre. No dobra, mniejsza o to. I takie przelewam, więc, więc cóż, nie będę się tłumaczył. Troszkę się wytłumaczę z tego bałaganu tutaj w garażu, bo on wynika z tego, że z rozbudowy browaru, otóż, mam lodówkę, którą będę przerabiał na lodówkę fermentacyjną, i w związku z tym musiałem tutaj, jestem w trakcie robienia takiego przemeblowania. No, także do dzieła. Pachnie jak takie <śmiech> młode wino z balona, trochę się boję. Znowu ten cukier yy, z syropu <śmiech> zaburza, zaburza ten smak, yy, będzie kwaśne, po prostu będzie kwaśne, bardzo takie wytrawne i kwaśne. Powiedziałbym, że trochę taki lambik, Flanders, w każdym razie będzie chyba dobre, aczkolwiek no jest ryzyko, Wiśnia, malinowe będzie dobre, będzie ok, z, malino, z malinowe, malinowe uważam, że będzie w porządku, natomiast wiśniowego troszkę się boję. No, no dobra, no. teraz e, muszę tutaj to posprzątać wszystko, bo jest e, fala gorąca, fala upałów, nawiedziła Polskę od jakiegoś czasu. No i muszę pozbyć się tych wszystkich e, owoców, tych wszystkich Zresztą no, muszę utrzymywać to w porządku, bo jakbym zostawił to do jutra, to będzie niedobrze. Cóż, dla Was właściwie za chwilkę rozpocznie się degustacja tych piw, ale tak naprawdę musi minąć co najmniej za dwa tygodnie, żeby one wyleżakowały się, nagazowały, myślę, że za jakieś dwa tygodnie dalszy ciąg tego filmu. Także do zobaczenia za chwilę.